No to co, mikrofon włączony. Można zaczynać. Aha. Uwaga, w dzisiejszym odcinku padną niecenzuralne słowa. W pierwszym odcinku pochwaliłem się innym niż słyszy się z radia i telewizji modelem rodziny. 2 plus prawie dwa. Naszego psa przecież traktujemy jak członka rodziny. Trudno go za takiego nie uważać, tym bardziej, że ma spore gabaryty. Jest to wyjątkowo wielki pitbull rednose o oddającym jego charakterze imieniu Solar, choć często nazywanym przez nas pieskiem Leszkiem lub walecznym ptysiem. W tym wspomnianym modelu rodziny to mojej osobie przypadło wychodzenie z psem na spacer, co rzeczywiście lubię robić, szczególnie mając takiego towarzysza u boku. Mój pies chyba nie należy do najszczęśliwszych tej zimy. Przede wszystkim dlatego, że w tych warunkach pogodowych dość daleko jest miejsce, gdzie mógłby się swobodnie wybiegać, a spuszczenie go pod domem ze smyczy byłoby co najmniej określone jako nierozsądne. Ba, niektórzy nazwaliby mnie człowiekiem bez wyobraźni i są to oczywiście łagodne określenia. Panują tutaj jakieś dziwne zwyczaje związane z wyprowadzaniem swoich pupili, choć ja nazwałbym to raczej odprowadzaniem czyli otwieraniem drzwi od klatki, wystawianiem pieska nogą na świeże powietrze i szybciutko zamykamy za nim drzwi, by samemu się nie przeziębić. Później wystarczy, że usłyszy się szczekanie pod klatką swojego psa i zejdzie odebrać pupilka. Prawda, że świetna metoda? Trochę denerwujące jest to szczekanie psa pod klatką. To jedno, a drugie to w ten sposób napotykam wałęcające się po osiedlu psy, które byłyby w sam raz na ząb dla Solara. Swoją drogą niektóre sympatyczne kundelki, muszę wam powiedzieć, wyglądają jakby stwórca tchnął życie w ludki z kasztanów i zapałek. Druga opcja takiego wyprowadzania to ja idę, a mój pies gdzieś obok, tyle że oczywiście nie na smyczy. I kiedy taka urocza parka wyłoni się za rogu lub ja wyłonię się z moim ptysiem, pseudowłaściciel, no bo jak kogoś takiego nazwać, zaczyna nerwowo nawoływać często bezskutecznie swojego zwierzaka, który ku mojej uciesze najczęściej czmycha, gdzie pieprz rośnie. Do tej pory miałem tylko jeden przykry wypadek dotyczący spotkania pierwszego stopnia pomiędzy moim psem, a jakimś wyluzowanym tutersem i jego futrzanym towarzyszem na czterech łapach, który nie wiedzieć dlaczego rzucił się na nas. Skończyło się to tym, że Solar rzucił tym kudłatym czymś na mniej więcej dwa metry, pociągnął mnie za sobą już po ziemi, bo dość szybko straciłem równowagę, będąc zaskoczenia szarpniętym przez tego 50 kilogramowego ptysia, i właściwie to wszystko, bo Solar wbił tego psa w grubą warstwę śniegu, zaciskając delikatnie paszczę na gardle swojego przeciwnika. Obeszło się bez rozlewu krwi na szczęście, a ja do tej pory nie wiem jak to możliwe, że cała ta akcja trwała dosłownie kilka sekund. Owszem, mógłbym zakładać mojemu psu kaganiec, a nawet powinienem, ale staram się robić wszystko, by chodząc z moim psem na spacer omijać przechodniów szerokim łukiem, tym bardziej, że zdaję sobie sprawę z tego, że gabaryty mojego psa wywoływać mogą u innych lęk. Na chwilę obecną jestem na etapie noszenia kagańca ze sobą. Jeszcze nie dojrzałem do tego, by puścić go samego na spacer, biorąc oczywiście przykład z innych – Wspomniałem o jednej przygodzie, ale tak naprawdę to przygód tu mam bez liku. Jeszcze nie udał mi się spacer, na którym to by coś się nie wydarzyło lub nie spotkałbym jakiegoś uroczego pieska. Na samym rogu bloku, w którym mieszkam, utworzył się taki garb z lodu, na którym to pewnego wieczoru bardzo elegancko poślizgnął się pewien młodzieniec, wywijając klasycznego orła. Już chciałem podejść do niego, bo choć widowiskowo to bardzo niebezpiecznie wyglądało to lądowanie. Jednak nie zdążyłem zrobić kroku w jego kierunku, kiedy usłyszałem KUWA! No i już wiedziałem, że pomoc właściwie nie jest potrzebna. Delikwent ten wstał, otrząsnął się i kopnął w złości ten garb lodu, dodając głośno LODÓW NAJEBALI! KUWA! Ledwo ja na tę wydmę, znając jej zdradliwą naturę, a kilka kroków dalej stoi ulubione drzewo kawek, gdzie bez parasola pod nimi nie ma co przechodzić. Te kawki są podwójnie denerwujące, bo nie dość, że brudzą, to niejednokrotnie te cholery po prostu nie dają mi zasnąć, zachowując się niekulturalnie głośno. Niezależnie od tego, czy to drzewo obejdę czy nie, bo tak właściwie to tylko nadkładamy trochę drogi naszej standardowej trasy, na widoku mam taki szyld z napisem SERWIS informatyczny" pod którym od rana to do wieczora stoją lokalni ziomkowie. Czasem się zastanawiam, czy nie biją przypadkiem jakiegoś rekordu Guinnessa w wytrwałości takiego stania, bo tkwią tam niezależnie od aury. No i nie fakt, że rozgrzewają się różnego rodzaju trunkami. W końcu starają się nie zamarznąć. Swoją drogą to świetna z nich baza danych, odwołując się do wiszącego nad nimi szyldu, mając tak doskonały widok, wiedzą co dzieje się na osiedlu. Dalej mam kawałek takiego prawdziwego azylu. Jakieś mniej więcej 300 metrów na długości, do której jeszcze na szczęście nic się nam nie przetrafiło. Jednak już na najbliższym zakręcie udało mi się raz spotkać młodzieńca z psem rasy zbliżonej do Amstaffa. Nawet byłem pewien, że to Amstaff. Do chwili, gdy zostałem zaczepiony słowami Hej, a jaki rasy jest twój pies? No to w miarę grzecznie odpowiedziałem na tę kulturalną zaczepkę. Pitbull czerwononosy. A w zamian usłyszałem a, Red Nose. Mój to kundel przyjebany. <grych> Co? kolejny ze związku kynologicznego, których tutaj musicie wiedzieć, jest nad wyraz pełno. Każdy właściciel, który już się pofatyguje ze swoim czworonogiem na spacer, często tłumaczy swój brak odpowiedzialności puszczania psaluzem. luzem e, panie, moja to suczka, albo to już stary pies, albo że to młodzieniec. Mm, jakby to miało jakieś szczególne znaczenie dla mojego ptysia. No, może w kwestii przeżuwania. Dalej mam na swojej drodze sztuczne lodowisko utworzone na czas zimy z parkingu. Autorem tego fajnego pomysłu jest chyba pobliska szkoła. Fajna rzecz, można nawet od nich wypożyczyć łyżwę. Punkt wypożyczania znajduje się przy hali sportowej. Przez okienko wydawane są łyżwy i z tego samego okienka pociągnięte są kable do głośników, z których gra muzyka, żeby nie powiedzieć, że za głośno. Wytrawny łyżwiarz może więc pląsać sobie w rytm muzyki. W tygodniu szkolnym ta hala sportowa stanowi świetną kryjówkę dla młodych palaczy, którzy wykorzystują przerwę, by gremialnie zbierać się na najnowsze plotki, głośną wymianę otrzymanych stopni i ocenę nauczycieli, no i przede wszystkim na tak zwanego dymka. Kończymy nasz spacer, mijając ogrodzone place zabaw. Mijamy ich aż dwa. I choć w końcu ktoś z władz osiedla czy miasta pomyślał, żeby ogrodzić to miejsce od zwierząt, które zupełnie inaczej wykorzystują te przyrządy uciech małolatów, to jednak razi w oczy widok pięknego ogrodzenia i fantazyjnie ułożonych ścieżek z Polbruku do bramki otwierającej wejście na... Właśnie, stare i pamiętające lata 70. nazwijmy to zabawki. Rozumiem, że wszystkiego nie można mieć. Władze uchroniły dzieci przynajmniej przed możliwością poślizgnięcia się na psiej kupie i rozbicia sobie głowy, czy połamania kończyn. Bo przecież nie na tych metalowych, obdrapanych zabawkach. Ostatnią drogą do przebrnięcia są cztery piętra, które są darmową siłownią dla moich łydek. W ramach oszczędności wszystkie bloki są tutaj czteropiętrowe, a oszczędność ta jest oczywiście na windach. Jeszcze jedno pięterko. Naprawdę, jeszcze jedno. A woziłbym się na górę i na dół.